Roda, 1 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma serwis. Anna zaleśna i Tomasz Ławnicki. Najgorsze za nami uspokajają synoptycy. W najbliższych godzinach wichury będą słabnąć. Udało się zakończyć poszukiwanie ofiar katastrofy we francuskich Alpach. Identyfikacja ciał potrwa około tygodnia. Moskwa proponuje zasadę wzajemności w kwestii pomników. W zamian za monument w Smoleńsku, pomnik czerwonoarmistów w Krakowie. A na początek bilans wichur, które od wczoraj szaleją nad Polską. Ranne są dwie osoby. W okolicach Wałbrzycha na ich samochód spadło drzewo. Najpoważniejsze straty są w Wielkopolsce, w Lubuskiem i na Opolszczyźnie. W rejonie środy wielkopolskiej trąba powietrzna przeszła przez dwie wsie, Olszewo i Henrykowo. Zniszczonych jest ponad 20 zabudowań. Rolnik Michał Nowak ma uszkodzonych kilka budynków. To trwało trzy sekundy. Ja odszedłem do okna i zobaczyłem tylko zniszczenia. Stodoła całkowicie, wiata całkowicie, garaż całkowicie. Nowy budynek, dach w 90%. Budynek 2 lata temu oddany do Dach gdzieś w 50%, stary budynek ten z 1912 roku też chyba tam z 30%. Dach leży w kawałkach, małych kawałkach na polu. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego w życiu, przyznam szczerze, jestem wstrząśnięty. Wojciech Świętkowski, ja, burmistrz w Środzie Wielkopolskiej. Na szczęście jest informacja bardzo dobra, nikt nawet najdrobniejszych uszczerbku na zdrowie i nie ma jakichkolwiek ofiar w ludziach, to jest bardzo dobra informacja. Kolejna dobra informacja to to, że dziś już wiatr będzie nieco słabszy, choć wciąż będzie dawał się we znaki, uprzedza Małgorzata Tomczuk z IMGW.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 Ale słońce na razie nie wróci. Według synoptyków Wielkanoc będzie pochmurna i deszczowa. W górach śnieg. Poszukiwania ciał ofiar katastrofy Airbasa w Alpach zakończone. Identyfikacja genetyczna ciał może potrwać do końca tygodnia, informują francuscy ratownicy. Francuska i niemiecka prasa natomiast dotarły do nagrania z ostatnich sekund tragicznego lotu, w którym zginęło 150 osób. Zdarzenie zarejestrował telefonem komórkowym jeden z pasażerów. Z nagrania wynika, że pasażerowie zdali sobie sprawę z tego, co ich czeka. W różnych językach dało się słyszeć na nagraniu okrzyki Mój Boże! Można także odróżnić co najmniej trzy uderzenia ciężkim przedmiotem, co pozwala sądzić, że kapitan samolotu usiłował do ostatniej chwili sforsować zablokowane od środka drzwi do kokpitu, za którymi zabarykadował się drugi pilot, samobójca, sprawca tragedii. Najprawdopodobniej kapitan usiłował rozbić pancerne drzwi butlą z tlenem lub gaśnicą, krzycząc przy tym na litość boską otwórz te drzwi. Dalej słychać nasilające się krzyki trwałe. Te dźwięki z kabiny samolotu są identyczne z tymi, jakie udało się odczytać prowadzącym dochodzenie, którzy analizowali czarną skrzynkę z nagraniami audio, jaką udało się odnaleźć na miejscu katastrofy Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na nieco ponad miesiąc przed głosowaniem nikt alarmuje. Krajowe Biuro, Biuro Wyborcze nie jest w pełni gotowe do obsługi majowych wyborów prezydenckich. Izba rekomenduje rezygnację z wyborczego systemu informatycznego, aby uniknąć powtórki zamieszania z listopada, które zakończyły się dymisją niemal całego składu PKW. NIK zaleca ręczne liczenie głosów w maju. Bez szczególnego wsparcia informatycznego. Mówi prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski. W odniesieniu zaś do wyborów parlamentarnych jesienią tego roku stwierdzamy, że dotychczasowy sposób zarządzania projektami informatycznymi rodzą ryzyko niepowodzenia. Wybory majowe, wybory prezydenckie, wyniki będą liczone ręcznie. To jednak oznacza, że wyniki poznamy nie w poniedziałek rano. A być może to się przeciągnie do środy czwartku, nawet po południu. Mówi przewodnik tonce państwowej komisji wyborczej Wojciech Hermeliński Ręczne liczenie głosów to nie tylko dodatkowe dni czekania na wynik, ale też więcej pracy członków komisji wyborczych, za które nikt dodatkowo nie zapłaci. Mariusz Piśniewski, Polskie Radio. Polski ambasador w Moskwie po rozmowach z rosyjskim ministrem kultury o budowie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Katarzyna Pauczeńska na jak czytamy w lakonicznym komunikacie na stronach ambasady, wyraziła nadzieję na konstruktywną rozmowę ze stroną rosyjską w sprawie monumentu poświęconego tragedii sprzed blisko pięciu lat. Rosyjski resort Kultury ujawnia nieco więcej, że zaproponował polskim władzom wprowadzenie zasady wzajemności w kwestii pomników. Na lotnisku w Smoleńsku miałby stanąć pomnik upamiętniający ofiary katastrofy. Z 10 kwietnia 2010 roku, z kolei na cmentarzu w Krakowie pomnik czerwonoarmistów. Polski MSZ sprawy na razie nie skomentował. Rzecznik ministerstwa obiecał, że resort dzisiaj odniesie się do informacji z Moskwy. Na sprawie innego pomnika Rosja ustępuje. Wygląda na to, że po ponad 20 latach starań pomnik Armii Czerwonej w centrum Nowego Sącza wkrótce może zostać rozebrany. Jak dowiedziało się polskie radio. Kraków strona rosyjska wyraziła zgodę na ekshumację pochowanych pod pomnikiem żołnierzy sowieckich. Informację tę potwierdza Adam Siwek z Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa. W dłuższym okresie oczekiwania otrzymaliśmy pismo ambasadora Federacji Rosyjskiej w Warszawie, w którym informuje nas, że strona rosyjska wyraża zgodę na ekshumację żołnierzy rosyjskich, żołnierzy Armii Czerwonej, którzy są pochowani na terenie województwa małopolskiego i wśród tych miejsc jest i również Nowy sąd. Pomnik powstał na polecenie władz radzieckich w 1945 roku. Pod nim zostało pochowanych kilku żołnierzy poległych w walkach o Nowy Sącz. Po upadku PRL w 1992 roku sądeccy radni przyjęli uchwałę o rozbiórce monumentu. Jak dotąd nie została ona zrealizowana, bo nie godzili się na to Rosjanie. To był serwis trójki. Sponsorem programu jest Premio Opony Autoservis. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl ja przypominam Państwu o naszym nowym systemie, który uruchomiliśmy kilkanaście minut temu. Trójka osobista mogą Państwo, ci którzy słuchają w samochodzie i mają radio samochodowe, wybrać sobie prowadzącego na przykład wiadomości sportowe. Jeśli przesuną Państwo ten taki zadajnik temperatury na ogrzewanie, to wtedy halenka. Jeśli nie, to Krzysztof Łoniewski. Proszę. Dzień dobry. Agnieszka Radwańska straciła cierpliwość. W tym roku gra nie najlepiej, odpada z kolejnych turniejów wcześniej niż w poprzednich latach. To miała być cena zmiany stylu gry, jaki zaordynowała jej Martina Nawratilowa, która całkiem niedawno dołączyła do sztabu trenerskiego Radwańskiej. Współpraca z byłą znakomitą tenisistką trwała ledwie kilkanaście tygodni. Polka rozczarowana efektami wspólnych treningów postanowiła rozstać się z Nawratilową. Obie panie wydały tej nocy oświadczenie, że robią to w zgodzie i życzą sobie wzajemnie dalszych sukcesów zawodniczych i trenerskich you <laughs> Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Kazimierz Greń, członek zarządu PZPN, zatrzymany i osądzony w Irlandii za nielegalny handel biletami, zapewniał, że przekazał wejściówki swoim znajomym. Wygląda na to, że nie tylko znajomym. Przegląd sportowy i portal weszło.pl dotarli do osób, które miały kupić bilety od Grenia. Na potwierdzenie zamieszczają zdjęcia biletów, w których numery odpowiadają puli przekazanej do sprzedaży podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej. Tam, jak wiadomo, od dłuższego czasu zawiaduje Greń. Dodajmy, że władze PZPN zwróciły się do sądu w Irlandii o wyjaśnienie całej sprawy. Greń miał przed nim przyznać się do nielegalnego handlu biletami. We wszystkich wywiadach temu z kolei zaprzecza. To tyle o cichym bohaterze z Dublina. Teraz o takim, który po boisku biegał i choć nie zagrał najlepiej, pomógł wywalczyć naszej reprezentacji remis z Irlandczykami. Arkadiusz Milik jak pamiętamy nie dokończył niedzielnego spotkania. Zszedł z boiska z kontuzją. Jak się okazuje wcale nie błahą. Uraz kolana wyłączy napastnika Jaksu Amsterdam z gry na kilka dobrych tygodni. A we wczorajszych meczach towarzyskich, choć nie tylko takich, Holendrzy, którym w eliminacjach Euro idzie jak po grudzie, wygrali 2 do 0 z Hiszpanami, a Włosi w innym arcycie. Ciekawym, towarzyskim spotkaniu jeden do jednego zremisowali z Anglikami. O punkty grali tylko Belgowie z Izraelem w Jerozolimie. Eden Azar i spółka zwyciężyli 1 do 0 i wyszli na prowadzenie w tabeli grupy B. Sponsorem programu był Premio Opony Autoservice. Ponad 130 serwisów samochodowych w Polsce. www.premio.pl Pływa chłodne powietrze polarno-morskie w dzień, wszędzie pochmurno, będzie padał deszcz, deszcze ze śniegiem i śnieg, miejscami możliwe burza, także krupa śnieżna. W górach spadnie nawet 10 cm śniegu. Wiatr dość silny i silny, miejscami nawet bardzo silny, w porywach do 80 km na godzinę. W górach i nad morzem do 90 po południu. Stopniowo prędkość wiatru będzie się zmniejszać. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i w Lublinie, 5 w Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy i Rzeszowie, 6 w Trójmieście Gorzowie, Łodzi, Katowicach i Krakowie do 7.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 Żegnamy reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Trójka, osobista, nowy system, który wprowadziliśmy Całkiem, całkiem niedawno Ktoś napisał, że bardzo prosi o pomoc Jakieś sprzężenie nastąpiło i zamiast w kuchence Włączyło się grzanie w radiu No trochę czujemy, że się włączyło ogrzewanie w radiu I jest rzeczywiście gorąco Takie jakieś 27 stopni nagle w studiu się stało Więc proszę odwrócić ten proces Bardzo byśmy prosili o to A w międzyczasie piosenka dnia Dziś Warpaint Paint, nasza piosenka dnia, 13 minut po siódmej. Dziękujemy temu komuś, kto trochę zmniejszył ogrzewanie w studiu. Dużo lepiej. A pan Paweł zadowolony z nowego systemu, proszę. Ja w sprawie nowego systemu generalnie jest ok tylko moglibyście ostrzec o ukrytych funkcjach. Moja żona po wykonaniu kombinacji ruchów. Kierunkowska z lewy długie, długie, klakson, wsteczny, prawie dostała zawału serca, gdy ze schowka wychylił się redaktor Mann w wielkim sombrero na głowie i zaproponował jej kawę. Pozdrowienia z Irlandii. Panie Pawle, no takie ukryte te funkcje, ale to wersja na zagranicę. Zapraszamy do trójki. Na szczęście od kilku lat to obowiązek. Deweloper budujący osiedle czy budynek biurowy musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. Ale od jakiegoś czasu inwestorzy coraz częściej zamiast standardowych parkingów budują miejsca postojowe z ruchomymi platformami. Dlaczego? Jak tłumaczy Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich, chodzi o to, by na tej samej powierzchni zmieścić więcej aut, a co za tym idzie zaoszczędzić na budowie. Platformy parkingowe często można spotkać chociażby w Warszawie, na Mokotowie czy na Wilanowie, zwłaszcza tam, gdzie miasto z góry narzuca na deweloperach budowanie wysokiej liczby miejsc postojowych. Z reguły jest to jedno miejsce postojowe na mieszkanie do 60 metrów. Tomasz Zemła ze Stołecznego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Bądź proporcjonalnie potem zwiększamy ten współczynnik dla mieszkań większych. Natomiast dla budynków biurowych w zależności od ich lokalizacji. Czy spotkał się pan z takim rozwiązaniem? Jeżeli chodzi o kwestię platform, to nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Michał Nurkiewicz jest w trakcie kupowania własnego mieszkania. Propozycje są generalnie takie, że można wybrać albo dwa miejsca postojowe, albo jedno miejsce postojowe, ale była też propozycja takich miejsc podwójnych, ale one były, powiedzmy, mniej atrakcyjne, dlatego że te miejsca były zrobione w ten sposób, że jeden samochód wyjeżdżał głębiej, a drugi wyjeżdżał płycej, więc ten samochód najpierw trzeba jeden wyprowadzić, żeby drugi jechał i, i w ten sposób. Możemy mówić o platformach, które umożliwiają parkowanie dwóch samochodów, jeden nad drugim, bądź też parkowanie w poziomie, również jeden za drugim. Czyli w drugim rzędzie mamy, dajmy na to, 10 miejsc postojowych, a w pierwszym rzędzie mamy 9 miejsc. Platforma automatycznie przesuwa wszystkie 9 samochodów i udostępnia wolny przejazd tylko akurat temu samochodowi, którym chcemy wyjechać. Dla przeciętego mieszkańca takiego budynku, w którym są tego typu platformy, na pewno są to utrudnienia. Jarosław Skoczeń, ekspert Nieruchomości z firmy Emerson Dlatego, że jednak trzeba wyjechać Jednym samochodem, żeby wjechać Drugim, trzeba się na tym znać Jak to jest traktowane? To jest Rozwiązanie, które spełnia Odpowiednie wymogi? Ta liczba miejsc parkingowych Musi być zgodna z dokumentami Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury I Rozwoju czy Albo z planem zagospodarowania przestrzennego Bądź też z decyzją o warunkach zabudowy Bez względu na to, czy to będą platformy Czy to będą standardowe, tradycyjnie Pojmowane miejsca tak, jest to absolutnie niezależne od tego, w jaki sposób deweloper technicznie rozwiąże kwestię usytuowania danych miejsc parkingowych. Tak naprawdę to y, te miejsca platforma, czy, czy długie miejsce postojowe, to jest taki temat, powiedzmy, można powiedzieć, że drugorzędny, bo innym problemem tak naprawdę jest kwestia miejsc postojowych dla gości, bo to, co ja obserwuję, no to jest dramat tak naprawdę, bo no brak to jest po prostu tych miejsc. rozporządzenie, które reguluje techniczne warunki usytuowania tego typu właśnie inwestycji, jak budynki mieszkalne. Jest właśnie mowa o tym, ile musi być tych miejsc parkingowych, w zależności oczywiście od tego, ile jest mieszkańców wraz z tą wspomnianą właśnie rezerwą, taką dla gości. Zastanawiam się, z czego wynika taka sytuacja, że na większości nowych osiedli z tymi miejscami jest problem. Decydują o tym oczywiście samorządy w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie spotkałem się jeszcze z takimi zapisami i chyba dobrze, bo wszyscy nabywcy mieszkań muszą mieć to świadomość że koszt wybudowania jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym to nie jest te 15 czy 20 tysięcy, za które najczęściej deweloper je sprzedaje, ale realny koszt wybudowania miejsca postojowego w garażu podziemnym sięga między 50 a 100 tysięcy złotych w zależności od tego, czy ten garaż jest wielopoziomowy i jakie są warunki geologiczne w danym obszarze. To przede wszystkim koszt, który wpływa na cenę mieszkania. Oczywiście, że wszystko kosztuje, tylko na przykład znam takie miejsca, w których są lokale usługowe typu zakład fryzjerski, sklep i kli Klienci przyjeżdżają do tego zakładu czy do tego sklepu, tylko że nie mają gdzie zaparkować. I to nie jest tak do końca, że to jest właśnie problem tylko i wyłącznie mieszkańców, a nie dewelopera. Przecież potencjalny kupujący, widząc, że nie ma tych miejsc postojowych wokół, no, stwierdzi, że on no, nie będzie tutaj kupował, no bo co z tego, że kupi, jak potem mu klient nie przyjedzie. Dużym problemem polskich osiedli jest to, że najczęściej miejsca parkingowe sprzedaje się oddzielnie. Niestety duża część kupujących decyduje się jedynie na zakup mieszkania bez stanowiska na samochód i tym samym każda wolna... Wolna przestrzeń wokół osiedli jest zajęta, a garaża świecą sobie pustkami. Kuba Witkowski zajął się sprawą. Mówiliśmy o nowym systemie, w którym to między innymi będzie można sobie wybrać gościa w salonie politycznym Trójki. Do tego w radiach samochodowych będzie państwu służył przycisk spryskiwacza, a na Facebooku Ranek w Trójce Pani Marta dopytuje, co jeśli nie mam przycisku do spryskiwacza, tylko taką wajchę. Nie ma żadnego problemu, to jest kompatybilne z nowym interfejsem i to będzie działać. Proszę się nie martwić i sprawdzić. Już niedługo. Jak sądzę, wiele osób włączyło tę funkcje, w ramach której można sobie śpiewać. Jest tylko sama melodia, oczywiście taśma profesjonalna. Nie mam samochodu. Ktoś napisał, czy jest jakaś alternatywa. Nie wiem, czy chodzi o parkingi na osiedlach, czy o system trójka osobista. Mam nadzieję, że to drugie. Jest. Będziemy wprowadzali stopniowo także do radiodbiorników domowych dobry, ja chciałem złożyć reklamację. Ja postępowałem zgodnie z instrukcją, ale nie mogę przełączyć na żadnego redaktora cały czas polityków, słyszę. Złamałem już dźwignię kierunkowskazów w samochodzie, ale to się nic nie dzieje. To coś jest nie tak rzeczywiście, bo to miało działać tylko i wyłącznie na salonie politycznym, a ten 8.13, prawda, redaktorze? Tak, tak, no, nie, pan się pospieszył troszeczkę. Będziemy też testować... to, dobrze? Tak, tak. Coś nie Nie, nie, bo y, wspomniałeś o tym, że dla odbiorników domowych, ale będziemy mm. też testować to dla y, odbiorników rowerowych, więc y, bo pan y, no, tak oczywiście. Mm -hmm. Bo to korki są w Warszawie, więc czasami niektórzy rowerem do pracy. I dla tych takich odbi odbiorników w telefonach komórkowych? No, no, zgodnie z instrukcją wcisnąłem przycisk krzykiwaczy, no ale zamiast redaktora mana odezwała się moja żona, Mówiąc, przypominając, że jak będę wracał, mam kupić kilo śląskie. I nie wiem, czy to o to chodziło w tym systemie, to dobrze działa. Dobrze działa, o to chodziło też troszkę, żeby Państwu przypominać, co żona miała ważnego do przekazania. To jest taka funkcja, o której nie mówiliśmy, ale widzę, że Pan sprytnie odkrył. Tam jest jeszcze wiele niespodzianek, także dla nas, jak sądzę. Krystian Hankel. Żaden system nie jest doskonały. Przekonali się o tym doskonale w Krajowym Biurze Wyborczym. Dziś sporo na temat raportu Niku w prasie i ostrych komentarzy na ten temat, i także o tym, że będziemy ręcznie, a nie my, tylko eksperci, liczyć głosy w wyborach prezydenckich. A jak się uda i system przetestuje się na dobre, to być może dopiero w parlamentarnych wejdzie system elektroniczny. Sporo, tak jak powiedziałem na ten temat, w prasie, a o wyborach prezydenckich. Także w ciekawym ujęciu Duda namówił mamy, żeby łamała prawo. Pisze dzisiaj dziennie Fakt. Andrzej Duda, kandydat PiS na prezydenta, wyłożył się na całego. Poprosił mamę, by zbierała na, za, znaczy na niego podpisy na uczelni. Ona, profesor AGH w Krakowie, tak zrobiła. I na prośbę syna, doktora Prawa, prawo złamała, bo w szkołach agitować nie wolno. A zaledwie kilka tygodni temu PiS zaciekle krytykował sztab Bronisława Komorowskiego, który do kampanii zaangażował dzieci. Ten artykuł powstał, no bo całą sprawę nagrał student podczas tych zajęć. Zresztą zwolennik Janusza Korwin-Mikkego dlatego o całej sprawie postanowił powiadomić kierownictwo partii Korwin, które już zapowiedziało, że sprawę zgłasza do prokuratury, pisze dziennik Fakt. No i rzecz jest ciekawa. Do tej pory PiS musiał odbijać piłkę w sprawie skoków. To był taki element, którym inne sztaby atakowały sztab kandydata Prawa i Sprawiedliwości. O skokach gdzieś w dzienniku Gazecie Prawnej. Otóż przez długie lata w skokach działały tak zwane grupy zgonowe, czyli zespoły windykatorów, w specjalizowanych w egzekucji należności od spadkobierców zmarłych dłużników. Pisze dziennik, skuteczność ich była doskonała. Innymi słowy, firmy pożyczają pieniądze seniorom, później windykują rodziny seniorów po śmierci dłużników i ścigają nawet, i tutaj zasadnicza sprawa, kilka razy więcej pieniędzy niż powinny. Dobry windykator rozumie psychikę dłużnika, wie, że spadkobierca jest łatwym celem, bo po śmierci bliskiego nie myśli racjonalnie i nie ma szczegółów i nie zna szczegółów zaciągniętego zobowiązania. Problem w tym, że jest stosowana metody prowadzą do tego, że spadkobiercy spłacają wielokrotność kwoty pożyczonej przez marłego. To patologiczny proceder, który należy zwalczać wszelkimi możliwymi środkami. Mówi stanowczo Paweł Grabowski, szef Departamentu Prawnego Związku Firm Pożyczkowych. Dzisiaj o tym w dzienniku Gazecie Prawnej, ponieważ proceder dotyczy także firm pożyczkowych. Pożyczkowych, oczywiście. Jeśli chodzi o egzekucję, to w Rzeczpospolitej dziś ciekawe zestawienie. Otóż ten dziennik dotarł do danych Prokuratury Generalnej, z których wynika, że w ubiegłym roku prokuratorzy zabezpieczyli mienie o wartości ponad 600 milionów złotych. Chodzi o wszystkie e, zabezpieczenia przy okazji przestępstw. Śledczy wchodzą na majątki. E, rekordzistami pod względem wartości zajętego majątku są prokuratorzy z Krakowa, które e, położyły rękę na blisko 140 milionach złotych. Kryją się zatem m.in. grunty zwrócone kościołowi, które po zaniżanych cenach miała kupować rodzina śląskiego miliardera Jacka D. E, ciekawa rzecz. E, dziękujemy od razu. Poznalazłem także życzenia dla trójki z okazji urodzin. Do na końcu Artykułu recenzji koncertu Archive, który odbył się w poniedziałek w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A życzenia także dołączone po dziś 1 kwietnia, przypada rocznica, gdy pierwszy raz popłynęły w eter audycji tej kreującej od ponad pół wiecza muzyczne gusty rozgłośni Życzymy 100 lat, czytamy w Gazecie Polskiej Codzienny. Bardzo dziękuję. Gazeta Wyborcza na koniec komunie albo in vitro, biskupi napominają parlamentarzystów: nie akceptujcie projektu ustawy o in vitro, bo może to oznaczać wykluczenie się ze Wspólnoty Kościoła, pisze Prezydium Episkopatu w specjalnym komunikacie, biskupi tłumaczą że troszczą się o sumienia posłów, by mogli, cytat, pozostać w pełnej łączności ze wspólnotą Kościoła Katolickiego i w dyspozycji do przyjmowania Komunii Świętej. To sugestia, że jeśli poprą in vitro, popełnią grzech ciężki i nie będą mogli przystępować do Komunii, pisze wyborcza. Strasząc posłów karami kościelnymi, biskupi muszą się liczyć z dezaprobatą wielu katolików. Liczne sondaże pokazują, że ponad połowa Polaków jest przeciwna angażowaniu się Kościoła, Księży, na przykład w przebieg głosowania w Sejmie, a poparcie dla in vitro wynosi blisko 70%, zauważa gazeta wyborcza, a biskupie w prawie in vitro też są Leni nie brak wśród nich zwolenników kompromisowego podejścia i złagodzenia języka. Czytamy na stronie pierwszej. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Dziękujemy, zapraszamy 12 minut przed ósmą, wtedy tygodniki. Mówiłem, że nowy system ma wiele tajemnic, wiele zagadek, także niespodzianki dla nas. Pan Radek Motorniczy napisał, że testuje system w tramwaju i odkrył, że ilekroć na pulpicie wciśnie przycisk dzwonka, zaczyna grać Last Christmas. Nie wiedziałem, że da się też zmienić tym święta, polecam. No nie, tutaj akurat nie chcieliśmy zmieniać świąty i to jest jakiś błąd w systemie, w Matrixie. I proszę nie manipulować przy zwrotnicach. No, właśnie, bo to się też tutaj może nam troszkę też zmienić coś. Nie, nie, nie. Chciałem złożyć najlepsze życzenia, a przy okazji jadę do Jeleniej Góry już pięć razy stanąłem na poboczu spróbuję zresetować no i obawiam się, że będę musiał akumulator rozłączyć, bo no niestety, no nie idzie 2, 2 i 7, 3, jak mamy panu powiedzieć? No może taką klasyczną odpowiedź informatyka? U mnie działa, u nas działa Powiedzieć, że system działa. Jadę na wstecznym do Wrocławia i słucham redaktora, nana. Zapraszamy do reklamy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 Reklamy Trójka Program trzeci Polskiego Radia Audycja poranna jest 7.30 Anna Marszałek Senatu przeciwny wspólnemu oświadczeniu Polski i Rosji w sprawie Ukrainy. Wobec okupacji przez Rosję części terytorium Ukrainy oświadczenia Polski i Rosji dotyczące ukraińskiej pamięci historycznej wpisywałyby się w ton rosyjskiej propagandy. Napisał Bogdan Borusewicz do szefowej Rosyjskiej Rady Federacji. List marszałka, który zostanie dostarczony Walentinie Matwijanko dzisiaj jest reakcją na jej pismo z propozycją poparcia przez Senat oświadczenia Rady. W tym oświadczeniu dotyczącym 70-lecia wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz podkreślono innymi, że podejmowane są próby sfałszowania naszej wspólnej historii, obarczenia równą winą za rozpętanie II wojny światowej nazistowskich Niemiec i Związku Radzieckiego, traktowania ofiar nazizmu na równi z oprawcami. Jest opinia biegłego w sprawie styczniowego wybuchu w kamienicy w centrum Warszawy. Eksplozja zniszczyła wówczas 10 mieszkań. W budynku znaleziono butle z gazem. Jego ustalił, że z tych butli wydobywał się gaz propan Powstała mieszanka tego gazu z powietrzem. Jest to mieszanka łatwopalna, wybuchowa. I przy kontakcie z jakimś źródłem ognia doszło do wybuchu. Natomiast butle w zasadzie był w stanie nie naruszony. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej Przemysław Nowak powiedział, że lokator w mieszkaniu, którego znaleziono butle, nie został przesłuchany. Nie pozwala na to stan jego zdrowia. Więcej pociągów i dodatkowe informacje na dworcach. Kolejarze przygotowują się do świątecznego szczytu pojawią się dodatkowe pociągi do Wrocławia, Krakowa, Trójmiasta i Warszawy. Beata Czemerajda z PKP Intercity radzi kupić bilet wcześniej. Dla nas taki wczesny zakup biletu oznacza, że my wiemy na jakich trasach, dokładnie w jakich pociągach będziemy mieć zwiększoną frekwencję i możemy się do tego po prostu przygotować. Liczba dostępnych miejsc w pociągach znajduje się na stronie internetowej Przewoźnika. Ekonomia już teraz. Wiadomości Ekonomiczne para ver os outros. Komisja Nadzoru Finansowego zamraża pieniądze we frankowych bankach. Do zarządu dwóch instytucji dotarły listy z poleceniem wstrzymania wypłaty pieniędzy dla właścicieli. To realizacja decyzji, które zapadły na ubiegłotygodniowym posiedzeniu KNF. Wówczas postanowiła ona, że te banki, które udzielały kredytów walutowych, otrzymają rekomendację niewypłacania dywidendy akcjonariuszom w poniedziałek. Przesyłkę taką otrzymał M-Bank, który chciał nieco ponad połowę ubiegłorocznego zysku przelać na konta swoich właścicieli. Wczoraj wieczorem identyczny list trafił do PKOBP. Analitycy uważają, że rekomendacje otrzymają jeszcze banki milenium oraz LWBK. Ukraina wstrzymuje import rosyjskiego gazu. Powód jest za drogi. Rosja proponuje stawkę 348 dolarów za 1000 m3, czyli jak utrzymuje Kreml cenę ze 100-dolarowym rabatem. Ale Ukraińcy uważają, że cena powinna być o kolejne 100 dolarów mniejsza. O tym Maciej Jastrzębski.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 Polska branża meblowa jednoczy się w walce o duże pieniądze. Szefowie 18 spółek meblarskich, w tym tych największych, zawiązali konsorcjum, które będzie chciało uzyskać 200 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na opracowanie nowych materiałów i technologii produkcji. Rzeczpospolita pisze, że przedsiębiorcy z własnej kieszeni wyłożą drugie tyle i będą wspólnie korzystać z dorobku pracy naukowców. Polskie firmy z tej branży są czwartą siłą eksportową świata i numer trzy w Europie. A wrócimy do tego w Informatorze Ekonomicznym. Zaprasza Wiktor Legowicz. A już teraz zaglądamy na giełdy. Dzień zaczyna się od spadków. Indeks Nikkei w Tokio traci w tej chwili 0,3%. Podobnie było w Stanach Zjednoczonych, gdzie spadki sięgnęły 1,11%. Do góry zaś Hang Seng w Hongkongu o 0,76%. Szanghaj Composite zyskuje aż 1,5%. Złoty jest coraz mocniejszy. Euro kosztuje już tylko 4 zł 6 graszów. Inne waluty w miarę w normie: dolar 3,77 funt 5,60 a frank 3,89. Ekonomia na dwa głosy, dziś pochmurno będzie, będzie padał deszcz, niestety deszcz ze śniegiem, niestety też będzie padał i śnieg też, niestety będzie padał wiatr zachodni, północno-zachodni, bardzo silny i porywisty, ale po południu to dobra informacja, prędkość wiatru osłabnie. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i Zamościu, 5 w Warszawie, Łomży, Grudziądzu i Przemyślu, 6 w Trójmieście, Piotrkowie, Bielsko-Białej i Kielcach, to 7 stopni w Szczecinie i w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy. Do reklamy.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 Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek. Numer telefonu do dyspozycji w sprawie naszego nowego systemu nadawania. Przy użyciu funkcji e, światła awaryjnych na e, wyświetlaczu nawigacji pojawia mi się studio trójkowe. Nie wiem, czy panowie o tym wiedzą, czy nie, ale... No, warto kogoś o tym poinformować. No, wiem, wiemy. To miała być taka trochę tajemnica, ale pan nas rozszyfrował. Pytanie tylko, czy ukazało się panu to studio, z którego nadajemy, czy to nasze oficjalne, remontowane, bo już jesteśmy na finiszu i wygląda ładnie, proszę pana, naprawdę. Mam nadzieję, że to drugie się panu ukazało. Teraz, jeśli chcą państwo usłyszeć piosenkę o rowerze, proszę wybrać trzy. Dwadzieścia co lepszych kawałków w autorskim wyborze pana Lecha Andrzeja Janerki. Odlot na Robert, to jest świat. W przypadku tej piosenki, rozpiętość czasowa od pierwszego jej szkicu do nagrania nie ma precedensu w karierze pana Lecha. Piosenka, której publicznie nie zawdzięczam Bartoszowi Dziedzicowi, z którym przez lata pracowaliśmy nad różnymi nagraniami. Ciosenkę napisałem, jak już pewnie wszyscy wiedzą, w czasach, kiedy chodziłem do ogólniaka. Miałem taki pomysł i taką wizję, żeby zbudować taki rower, który jest jednoosobowy, ale ma osiem kół. I kiedy depnie się w pedał, jedzie w najmniej oczekiwanym kierunku. Napisałem, wydawało mi się wtedy, że to jest dosyć wesołe i zabawne, Napisałem troszkę muzyki i jedną frazę, która brzmiała Jadę na rowerze, co ma osiem kół Po latach wróciłem właśnie dzięki Bartkowi Dziedzicowi do tego pomysłu I powstał utwór Rower Jadę na rowerze, słuchaj do byle gdzie Rower mam, posłuchać w taki różowy jazz Może byś tak Damian wpadł popedałować Wiesz się w obcisłe, bo to warto mieć styl I depniemy sobie od te wsi do de wsi Może byś tak Tamian Radu popedałować Flaga na masz Irak jest nasz A rower jest wielce ok Nowy Słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a bo trafi się w siedzo. Cóż, rower nas ocala, jak krąg petrolady. Zup terroru, Damian, chyba mamy już dość. W tym należy, bo w wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł, bo Flaga na masz, Irak jest nasz, a rower jest wielce okrejrower. Okay, Świat. Ja jestem z zielony, kolarz, i mam zielony, zielony, zielony, a oto zielony, zielony, Za mój Jadę na rowerze, słuchaj, do gdzie Rower mam, posłuchaj w taki różowy drzes Może byś tak, Damian, wpadł popedałować Tu bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl I depniemy sobie o te wsi, do te wsi Może byś tak, Damian, wpadł popedałować Flaga na masz, rower jest nasz, a rower jest wielce okej. Ok. No bardzo dobrze, państwo nacisnęli guziczek w radiu. Lech Janerka i Piotr Mec zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Za 19 minut ósma. EuroNet Plus. Milano. Zagranie. Sofia, Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. I zaczynamy od pytania, czy elektroniczna książka to towar? Czy też usługa. T czy doczekamy się niższej stawki podatku VAT na e-booki i czy będą one tym samym tańsze? O tym dziś w naszym cyklu Unia pod lupą spotykamy się z państwem co dwa tygodnie i rozmawiamy o problemach Europejczyków, a także o sposobach ich rozwiązywania. Łączymy się z Brukselą. Beata Płomecka, dzień dobry Beato. Dzień dobry. Rozmawiamy o tym w związku z listem wysłanym przez ministrów kultury czterech krajów Polski, Francji, Niemiec i Włoch do Komisji Europejskiej z apelem o niższy VAT na książki elektroniczne. No i cóż na to wszystko mhm. mi został wysłany niedawno, a to tylko powiem, jest po kłosie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, który uznał, że obniżona stawka podatku VAT na książki elektroniczne, którą stosowały Francja i Luksemburg jest niezgodna z unijnym prawem, zatem oba kraje te stawki muszą podnieść. Zredukowany VAT może być tylko na książki drukowane. Powiem tylko, że na początku 2012 roku Francja i Luksemburg obniżyły tek, ten VAT i automatycznie ceny książek w wersji elektronicznej spadły. Oczywiście Francja i Luksemburg wiedziały co robią. Wiedziały, że idą na starcie z Komisją Europejską, bo Komisja wiele razy ostrzegała, że VAT-u na książki elektroniczne y, redukować nie można i wygrała w Trybunale. Natomiast y, grupa krajów, która chce niższego VAT-u jest większa. Polska, y, powiedzmy y, tylko. Książki drukowane w Polsce, 5 stawka podatku VAT. Książki elektroniczne są obłożone 23 stawką podatku VAT. Oprócz Polski, Włochy, Niemcy. Natomiast podobno przychylność dla postulatów w tej sprawie deklarują też inne państwa. No i pytanie, co na to Komisja europejska zapytałam komisarza do spraw gospodarczych który też zajmuje się podatkami co zrobi komisja europejska w tej sytuacji Moscovici powiedział mi że unijne przepisy muszą być przestrzegane ale też dodał Jestem świadomy, że to jest problem dla niektórych krajów. Pracujemy nad systemem podatku VAT, choć to zabierze trochę czasu. Powinniśmy się zmierzyć z tym problemem i wziąć byka za rogi w przyszłym roku. Musimy też jednak pamiętać, że każdy kraj ma swoje pomysły dotyczące zredukowanego podatku VAT i trzeba będzie wziąć pod uwagę zarówno ich stanowiska, jak i państw, które napisały list. Tu jeszcze musimy dodać, że wsparciem dla czterech krajów mogą być europejscy wydawcy, którzy również w tej sprawie no, można powiedzieć bombardowali Komisję Europejską. No wysłali jeden a kilka listów do Komisji Europejskiej jeszcze przed wyrokiem Unijnego Trybunału, jakby przewidując, że może on być nie po myśli tych, którzy domagają się zredukowanego vat na książki elektroniczne. No cóż, argumenty europejskich wydawców są... Takie same jak te, które przytoczyli ministrowie y, kultury czterech krajów, domagając się niższego vat -u na książki elektroniczne. Po pierwsze, promocja czytania powinna być w centrum unijnej polityki. Podtrzymywanie innowacji w przemyśle książkowym, to pozwala y, odpowiedzieć na zmieniające się oczekiwania czytelników. I jeszcze najważniejsze, treść, a nie forma... Dostępu dla czytelników sprawia, że książka jest książką, czy to jest drukowana, czy też niematerialna. Książka jest książką bez względu na formę. I tak mówił mi też Enrico Turin z Federacji Europejskich Wydawców. Im więcej książek się pojawia, im więcej książek ludzie czytają, tym lepiej dla nich, dla społeczeństwa i dla gospodarki. To naprawdę ma sens, by zredukowana stawka VAT obejmowała książki bez względu na to, czy są to książki drukowane czy elektroniczne. Musimy iść z duchem czasu w związku z rozwojem technologii. Zależy nam na tym, by ludzie czytali. Nie tracimy nadziei, będziemy walczyć o zredukowany VAT, naciskać na Komisję Europejską i Europarlament, by osiągnąć nasz cel. Znamy argumenty tych, którzy są za niższym VAT-em na książki elektroniczne, no ale po drugiej stronie są ci, którzy myślą tak jak sędziowie Trybunału Właśnie, że nie można pobierać niższego vat -u od książek w formacie elektronicznym, bo w świetle obowiązujących unijnych przepisów sprzedaż takich e-książek jest usługą elektroniczną, która musi być rozliczana według stawki podatkowej e podstawowej. I sędziowie podkreślili, że preferencje podatkowe odnoszą się tylko do sprzedawanych książek na nośniku fizycznym. I tutaj Francja i Luksemburg próbowały obejść jakoś te przepisy, udowadniały, że przecież takim nośnikiem może też być czy to czytnik e-książek, czy to komputer, no, te argumenty jednak nie przekonały Trybunału. W uzasadnieniu sędziowie napisali, nawet jeśli do przeczytania książki elektronicznej konieczny jest nośnik fizyczny, tak jak komputer, no to nie jest on jednak z nią dostarczany. Zatem e książka to usługa elektroniczna, a nie towar i z takim argumentem i to, taki argument także podzielają przeciwnicy niższego VAT-u na książki elektroniczne. A z takim myśleniem walczył w Brukseli Michał Boni. Obecnie europoseł, ale kiedy był minister do spraw cyfryzacji. Kilkakrotnie bywał w Brukseli, w Komisji Europejskiej zabiegał o niższy wad na książki elektroniczne. Wtedy Polska zastanawiała się, czy iść na wojnę z Komisją Europejską. W końcu jednak nie poszła tą drogą, którą szły Francja i Luksemburg. Próbowała tylko przekonywać. No, argumentacja była taka, przestarzałe myślenie, że trzeba się przyzwyczaić jednak do obecnie panującej rzeczywistości. Ona się zmienia. To już nie jest ta rzeczywistość, co kilkadziesiąt czy tam kilkanaście lat temu, że nie można traktować wszystkiego, tego, co dzieje się w świecie cyfrowym jako usług yy, i poza tym ten wyższy, wyższy Vat na książki to jednak jest dyskryminacja innowacyjnych produktów, a to stoi w sprzeczności z celami Unii, dlatego dzisiaj Michał Boni mówi tak trzeba przestać biurokratyzować, trzeba przestać urzędniczo mędzić, tylko trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie dla różnego rodzaju realno-cyfrowych produktów i usług związanych z opodatkowaniem, bo ja uważam oczywiście, opodatkowanie musi być, natomiast ono musi być dopasowane do realiów już tej rzeczywistości gospodarki cyfrowej. No to jeszcze jedno ważne pytanie, droga Beato, jakie są szanse, że obowiązywać będzie jednak ta zredukowana stawka podatku VAT na książki elektroniczne. Wiele osób na pewno jest zainteresowanych tym. Mm, no wszystko zależy, jak bardzo ambitna i zdeterminowana jednak będzie Komisja Europejska. Pierre Moscovici, którego usłyszeliśmy, powiedział mi, że... Komisja przygotuje zmianę całego systemu VAT-owskiego VAT w przyszłym roku. Co się znajdzie w tej reformie, to tylko wie Komisja Europejska, natomiast pesymiści jednak uważają, że zanim cokolwiek się zmieni w tej sprawie, to minie jednak wiele lat, bo pamiętajmy, że jakiekolwiek zmiany w stawkach podatku VAT wymagają jednomyślności wszystkich krajów, dlatego niektórzy już mówią, że rozpoczynanie dyskusji w sprawie niższego VAT-u na książki elektroniczne, to jest jak otwieranie puszki Pandory, bo zacznie się koncert życzeń z poszczególnych krajów. Tak było w przypadku reformy podatku VAT wiele lat temu, że każdy kraj chciał mieć niższy VAT na kolejne towary, kolejne usługi i zaczynała się niekończąca się dyskusja, dlatego no, pytanie, co będzie oczywiście w tej propozycji Komisji Europejskiej, ale potem jeszcze trzeba będzie rzeczywiście jednomyślnej zgody wszystkich krajów, żeby ten niższy VAT na e-książki wprowadzić. Myślę, że przed krajami, które chciałyby tego niższego VAT-u wiele pracy jeszcze, kampania informacyjna i przekonywanie tych jeszcze nieprzekonanych, żeby jednak stawka podatku VAT na książki elektroniczne była taka sama. Na usługi sama jak elektroniczne. Na usługi elektroniczne była taka sama, jak na książki drukowane. Dziękujemy. To Bruksela i Beata Płomecka. EuroNet Plus. Milano. Zagranie. Bruksela. Sofia. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 11 minut 8 obiecane tygodniki i Krystian Hanka. Wydania świąteczne, kolejna porcja z okładki tygodnika Polityka zerka na nas, można powiedzieć, nawet groźnym wzrokiem papież Franciszek, tytułowany tu prezydentem kościoła. Franciszek mówi o ustąpieniu papieztwo kadencyjne. 10 lat po śmierci Jana Pawła, II, Jana Pawła II dojrzewa rewolucja w Watykanie. Czytamy na okładce. E, no ta kadencja, czemu nie? Franciszek może przepieczętować wybitnie świecką tradycję w świętym nadal kościele, pisze Adam Szostkiewicz w tygodniku Polityka, przypominając jak odchodził Jan Paweł II drugi, przypominając jego chorobę. Pontyfikat Kość Karola Wojtyły trwał prawie 27 lat i przez te lata USA zdążyły mieć pięciu prezydentów od Cartera do Busha, juniora, a Rosja sześciu szefów państwa od Breżniewa do Putina. Dziesięć ostatnich lat było naznaczonych rosnącymi kłopotami zdrowotnymi. Czytamy w tym tekście i między innymi jeszcze to, że równoległe funkcjonowanie trzech papieży dla jednych byłoby zdrowym przejawem demokratyzacji, dla drugich czymś ośmieszającym autorytet tego Urzędu Apostolskiego i tutaj mogą być problemy pisze Szostkiewicz. W tygodniku Polityka także ciekawy tekst cnota faceta zaczynający się od zdania. Wiem, że to politycznie niepoprawne, ale pod wieloma względami to mężczyźni są dziś płcią dyskryminowaną. Osiągnęliśmy równowagę w nierówności płci, pyta prowokacyjnie autor, domagając się albo apelując o wprowadzenie parytetu w niektórych dziedzinach, no, przytaczając choćby sprawę tego, że wciąż dzieci częściej trafiają pod opiekę matek. Na przykład, dokąd mężczyźni wstępu nie mieli, ciągle go nie mają, zauważa autor. No i właśnie tutaj ponad półtora miliona dzieci wychowuje się tylko z matkami. Rodzin, w których dzieci wychowują się bez ojca jest coraz więcej, dziś co czwarta. Tymczasem bez porządnego treningu do męskości ciała chłopców wprawdzie zmieniają się w ciała mężczyzn, ale w ślad za tym nie inną umiejętności i wiedza niezbędne do życia w męskim ciele z jego wyjątkowymi cechami hormonalnymi i neurologicznymi. W tym w efekcie, w rezultacie mamy plagę niebezpiecznych, niedostosowanych, niedojrzałych mężczyzn nie pisze autor, powołując się na y, jednego z naukowców. A przecież ze świata chłopców znikają nie tylko ojcowie, ale też wszyscy inni mężczyźni. I tutaj y, nauczyciele, y, nauczycielami są dziś głównie kobiety. To jeden z najbardziej sfeminizowanych zawodów na prawie 600 tysięcy kobiet. Przypada trochę ponad 100 tysięcy mężczyzn. Na 300 tysięcy szkół podstawowych prawie y, y, 1000 obowiązków. Nie pełni żaden, żaden mężczyzna, a w wielu innych jedynym mężczyzną jest ksiądz. Coraz częściej zdarza się, zwłaszcza w szkołach podstawowych, że nawet ćwiczenia fizyczne. Chłopcy wykonują pod nauczycielek. A już wyjątkową rzadkością jest mężczyzna na etapie wychowania przedszkolnego. W przedszkolach odsetek zatrudnionych wychowawców mężczyzn wynosi jedynie 3%. I być może tutaj należałoby wprowadzić coś na kształt parytetu, sugeruje autor. Ciekawy tekst do, pod rozwagę. Cnota faceta w tygodniku Polityka. Dla tych, którzy lubią samochody szybkie, to taki e, relacja z fotografiami bardzo ładnymi. Z tak zwanego Wrak Race w Katowicach e, samochody no po takim wyścigu to już raczej nie nadają się. No chociaż można je jeszcze dalej bo to są samochody no, z dobrymi silnikami. Wszystko da się wyklepać. Reguły są jasne, nie wolno robić niczego tak, żeby było niebezpiecznie, bo chodzi o dobrą zabawę, ale można zepchnąć przeciwnika, obrócić go 180 stopni. Dlatego te samochody nie są świeżo polakierowane, nowiutkie, ale zabawa jest podobno przednia. są w ogóle polakierowane. Zabawa jest podobno przednia, to w dziale na własne oczy w tygodniku Polityka. Państwo znajdą. Przy okazji Polityka pisze też o ruchu kontroli wyborów. Ewa Stankiewicz, to nazwisko dziennikarki tutaj pada wielokrotnie. No, jeśli już o niej mowa, to zajrzyjmy Gazety Polskiej. Gazeta Polska o tym, że zbliżają się święta. Przypomina choćby w tym tekście na okładce. Pamiętaj, człowiecze, żeś śmiertelny. Kilkunastu wyprostowanych mężczyzn ubranych w czarne wory pokutne. Twarze zasłonięte czarnymi kapturami, tylko oczy gorzeją w wyciętych otworach. Wchodzą do kaplicy. Ciszę wypełnioną zapachem kadzidła rozdziera stukot drewnianych lasek o posadzkę i zaśpiew memento homo mori. Pamiętaj, człowiecze, na śmierć, a za grzechy pokutuj. Dzień zwycięstwa pokonał sędziów, celebrytów, tłum i okupantów i śmierć. To okładka Gazety Polskiej, a tam Wewnątrz numeru o Mariuszu Kamińskim, były szef CBA, więźniem politycznym trzeciej RP. Tak widzi sprawę Gazeta Polska w sprawie wy wyroku na byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zamach i benedyktów. Smoleńskie słowa zakazane, czyli e, czego boi się prokuratura. To w Gazecie Polskiej. E, w tygodniku powszechnym na koniec jeszcze dodam, że ciekawy tekst o bieganiu, no ale to nic dziwnego. Sami proponujemy akcję, biegamboluje. Polska w pełnym pędzie. E, kto biega, z jakich powodów biegamy, e, rzuciliśmy się, biegać, zrzucać kilogramy, ale żeby przejrzeć te teksty, które są na początku numeru, świąteczne teksty, filozoficzne, refleksyjne, trzeba się jednak zatrzymać, trzeba wziąć głęboki oddech i poczytać sobie w Tygodniku Powszechnym sporo rozważań na temat i śmierci, i przemijania i innych. Warto też zauważyć, że dziś, 1 kwietnia, Józefa Henelowa kończy 90 lat, ponad dwie trzecie swojego życia poświęciła Tygodnikowi Powszechnemu i z nią rozmowa bardzo też ciekawa i wzruszając momentami, teraz mam więcej pytań, uczę się pamiętać, że życie nie jest jeszcze skończone i są przed człowiekiem doświadczenia, o których myślał, że ich już nie dozna, na przykład zwątpienie, mówi Józefa Hanelowa, związana z Tygodnikiem Powszechnym w najnowszym światecznym numerze tego właśnie tygodnika. To Krystian Hanke. teraz łączymy się z Kijowem, Piotr Pogorzelski i zaglądamy do prasy ukraińskiej. Dzień dobry. W ukraińskiej prasie jeszcze o świętach się nie pisze, dlatego że Ukraińcy, prawosławne święta będą tydzień po katolickich, więc jeszcze jest czas. Na razie gazety piszą między innymi o rewanżu partii regionów. Tutaj Deń pisze, że wczoraj odbyło się posiedzenie bloku opozycyjnego, ponieważ pod taką marką występują obecnie ci politycy. Wczoraj powołali oni gabinet cieni, w skład którego wchodzą właśnie te osoby, które są znane ze współpracy z Wiktorem Janukowym. Gazeta obawia się ich powrotu do władzy i podkreśla, że odpowiedzialni będą za to obecnie rządzący, którzy nie zrobili prawie nic, aby ukarać swoich poprzedników za popełnione przestępstwa, w tym ekonomiczne, kryminalne i polityczne. Deń sugeruje też, że w czasie jesiennych wyborów parlamentarnych znów doszło do porozumienia rządzących rewolucjonistów z przedstawicielami nowej opozycji. W niektórych okręgach specjalnie blok Petra Poroszenki nie wysunął żadnego kandydata, aby ustąpić w ten sposób miejsca blokowi opozycyjnemu. Siewodnia pisze o życiu bojówkarzy z samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej, którzy mają szeroki gest, podczas gdy jej mieszkańcy wystają w kolejkach po pomoc humanitarną i podarmową zupę. Naprawiają swoje domy, a potem boją się z nich wyjść nocą. Dziennik podkreśla, że to dla cywilów jest godzina policyjna, a 23 to początek zabawy dla bojówkarzy. Mieszkaniec jednego z domów koło nocnego klubu mówi, że strzały w powietrzu wietrze i kaukaskie tańce trwają przez całą noc. Z kolei kelnerka w innej restauracji podkreśla, że bojówkarze nie liczą się z pieniędzmi. Płacą zarówno w rublach, jak i w dolarach. Są też tacy, którzy nie płacą, grają królów życia, a ich koleżanki, jak mówi kelnerka, jedzą sushi kilogramami i upijają się bardziej niż mężczyźni. Ukraina młoda z kolei pisze o drugiej stronie życia w samozwańczych republikach. Ich mieszkańcy, szczególnie emeryci, nie mają pieniędzy na utrzymanie się. Pomoc humanitarna nadchodzi między innymi z Rosji, ale zamiast do rąk potrzebujących trafia na półki sklepów. Problemem jest to, że ludzie nie mają pieniędzy, żeby kupić produkty spożywcze, dlatego na przykład w Briance pod Długańskim można odpracować zakupy. W stolicy Samozwańczej Republiki wprowadzono kartki do darmowych stołówek. Z kolei w Samozwańczej Republice Donieckiej obok chrywny teraz obowiązują także ruble i planowany jest swobodny obieg dolara i euro. Części mieszkańców jest wszystko jedno, ponieważ i tak nie mają ani chrywien, ani rubli, ani tym bardziej dolarów i euro. I jeszcze Ukraina Mołoda o obchodzonym dzisiaj Prima Aprilisie. Zazwyczaj 1 kwietnia w Odeście z tej okazji odbywała się parada humoru. W zeszłym roku została odwołana ze względu na pamięć ofiar zabitych na Majdanie, a w tym roku powodem są obawy związane z bezpieczeństwem. W Odeście wciąż podkładane są ładunki wybuchowe. Dlatego w tym roku będą tylko imprezy zamknięte. Między innymi Festiwal i mimów i w nim też wezmą udział Polacy. Dziękujemy bardzo. Tak dziś rano Dziękuję. wygląda prasa ukraińska, o czym z Kijowa informował Piotr Bogorzelski. Tu trójka. Audycja poranna za dwie minuty. Będzie ósma. Zapraszamy do reklamy